Prosto z serca industrialnej Ameryki, prawie na żywo, prawie co tydzień, prawie radio, podcast Polski Detroit. Zaprasza Łukasz Witkowski. Witam przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj usłyszycie wszystko o filmie Wszystko. Rozmawiam z Arturem Wyżykowskim, twórcą filmowym, reżyserem, człowiekiem, który jako jeden z pierwszych w Polsce zbiera pieniądze na realizację swojego najnowszego filmu, przez internet. Artur, może na początek e, powiedz kilka słów o sobie. E, cześć, nazywam się Artur Wyrzykowski, jestem młodym 4 mam 22 lata i od urodzenia mieszkam w Warszawie. E, wystarczy? Wystarczy, jak najbardziej. E, powiedz mi a propos swojej edukacji, bo z tego co wiem uczęszczasz do jednej z warszawskich szkół filmowych. Czy to prawda? E, tak, dokładnie. E, ja już tę szkołę ukończyłem. Dwa lata uczyłem się w warszawskiej szkole filmowej matka Ślicickiego i Bogusława Lindy, a obecnie studiuję w szkole filmowej w Łodzi. To jest jedna z najbardziej znanych europejskich szkół filmowych na świecie i tam się uczy tym razem na Wydziale Produkcji, czyli jakby od drugiej strony poznaję cały, cały proces powstawania filmu. No tak, łódzka filmówka, no to chyba każdemu na, na świecie mówi, mówi dużo. Mm -hmm. Film, wszystko, nad którym teraz pracujesz, czy to jest twój pierwszy film? Czy wcześniej już coś było? Czy już jako reżyser stawałeś za kamerą i, i realizowałeś coś? No o, oczywiście było. Ja zacząłem swoją przygodę z filmem już ponad pięć lat temu, tylko na początku re realizowałem filmy amatorskie. To była taka radosna twórczość z kolegami i dopiero w Warszawskiej Szkole Filmowej potrzebowałem do, do tego poważnie. Ten film miał być, być moim filmem dyplomowym na koniec Warszawskiej Szkoły Filmowej, no niestety tak się potoczyły sprawy, że muszę go robić sam i, i, i stąd produkcja dopiero ruszyła aż rok po, po tym, jak ukończyłem tam naukę. Jest to pierwszy tak duży film, pierwszy profesjonalny, to znaczy kręcony na, na taśmie światłoczułej z profesjonalną ekipą. Mimo, że on będzie trwał tylko 20 minut, to ja bardzo lubię o nim mówić, że to jest profesjonalne kino. Rozumiem. Za chwileczkę o filmie Wszystko, no ale mówisz właśnie o, o tej radosnej twórczości z kolegami z e, podbloku powiedzmy, czy, czy, czy ze studiów. E, czy gdzieś można te filmy wasze wcześniejsze, twoje filmy wcześniejsze obejrzeć na YouTube, czy na przykład, no nie wiem, gdzieś są w jakichś stronach internetowych? E, tak, no ja jeden z tych filmów taki krótki, minutowy dodałem na, na, na YouTube i, i, i link można znaleźć na mojej stronie www.wszystko.net. To jest właśnie strona na, właśnie temu najnowszemu projektowi. Tam jest też link do tego jednego filmu. Innych filmów w sieci chyba nie ma. Kiedyś były na stronie mojego stowarzyszenia, ale ta strona jest obecnie w przebudowie. Także, także na, na razie nie, nie mam możliwości zobaczenia tego. No to są filmy, które ja powiem szczerze, szczerze że z perspektywy czasu widzę, yy, ile tam jest błędów i ciężko mi się je ogląda. Także, także troszkę się wstydzę tej mojej wcześniej twórczości. Mimo, że mam do niej duży sentyment i to były moje pierwsze kroki, to jednak im, im więcej czasu minęło od produkcji, tym trudniej mi się ten film ogląda, bo widać, że one są rzeczywiście mocno amatorskie. Ale wciąż bardzo je lubię i niektóre mnie smieszą. Nie gotowi? Arturzy, gotowi? Tak, tak. Michał? Zaangażowałem się, bo bardzo lubię Artura, znamy się ze szkoły. I Artur pisząc ten scenariusz od razu widział mnie w tym filmie. Jest to dla mnie bardzo miłe i wielkie wyróżnienie. Bo my na razie oszczędzamy raz nasze najlepsze jakieś triki, żeby tak. pokazać Kiedy zobaczyłam, jak jest bardzo zaangażowany w ten projekt, kiedy zobaczyłam, ile włożył w to energii i jak to wszystko organizuje, postanowiłam, że pomogę. Cisza, próba. Artur miał w zeszłym roku już plan robić ten film, ale właśnie dlatego nie chciał go robić, ponieważ nie było nas stać na to, żeby zrobić go na taśmie. Nawet robiąc takie kino niskobudżetowe, jeżeli twórców stać na, na użycie taśmy filmowej. Myślę, że to jest dobry wybór, bo... Yy... Pomaga to historii. Tu to się musi dziać, niech ktoś się spotka w tym... Tu, tu nie, tak? Tu niech ktoś się spotka z kimś, niech ktoś na to jest, czy, czy na samym, Skąd w ogóle pomysł na to, by finansować projekt filmowy za pieniądze zebrane przez internet od, od zwykłych internautów? No Pomysł już zrodził się tak naprawdę z potrzeby, i, I to powstał w ten sposób, że ja w którymś momencie zostałem całkowicie sam bez, bez środków produkcyjnych na ten film. Ja szkoła się wytypała z projektu, ja bardzo chciałem robić film na taśmie. Nie miałem na ten film pieniędzy, wiedziałem też, że ciężko nie, nie znać jakiegoś producenta, jakiegoś inwestora. W Polsce niestety rynek filmów skutkometrażowych nie istnieje, to jest format całkowicie nieprzedawalny tutaj krótkie metraże popularne robią tylko studenci szkół filmowych, no ale ja bardzo chciałem zrobić taki niesprzedawalny film o miłości, który byłby moim filmem i, i stąd pomysł na stronę internetową. Gdzieś tam od początku wierzyłem, że, że internet niesie, niesie ze sobą różne możliwości, że, że różne nowe pomysły się udają dzięki, dzięki temu, że, że można dotrzeć do internetu do mnóstwa ludzi. No i, i też powiem szczerze, że miałem nadzieję na dodatkową promocję z tym filmem. Rozumiem. Minęło mnóstwo czasu, zanim, zanim ten projekt się rozkręcił. Po, na trzy miesiące. Dopiero po trzech miesiącach było zwiększone zainteresowanie mediów i tak naprawdę cały ten projekt zyskał dużo na swojej wiarygodności, kiedy kiedy Polski Instytut Sztuki Klimowej no, najpierw objął projekt honorowym patronatem, a potem przyznał mi na, na nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych i wtedy lawina ruszyła. Także... E, to już trwa kilka miesięcy, właściwie 10 miesięcy minęło od uruchomienia strony. No i, i, i co mogę powiedzieć, że dzięki tej stronie udało się zebrać pieniądze na realizację zdjęć. Ciągle brakuje pieniędzy na postprodukcję. Do tej pory ponad 400 osób z całego świata, głównie z Polski, ale, ale też było spłaty ze Stanów Zjednoczonych i, i, i z Europy Zachodniej, płaciło ponad w sumie 16 tysięcy złotych. co w połączeniu z tą nagrodą daje kwotę potrzebną do realizacji zdjęć. Cały czas staramy się znaleźć pieniądze na, na, na postprodukcję, na, na ten etap laboratorium, udźwiękowienie i tak to, dalej. To są koszty. Właściwie drugie tyle to będzie kosztowało, co, co, ta, co nasze zdjęcia. Rozumiem. No wiadomo, że zapelowałeś do, do internautów o to, żeby ci pomogli. Na twojej stronie wszystko.net można znaleźć scenariusz filmu. No wiadomo, że producentom, którzy chcieliby wyłożyć pieniądze na taki film, musiałbyś udostępnić scenariusz, no i to zrobiłeś, ale nie uważasz, że to takie troszkę jest jakby, no nie wiem, odkrycie kart w partyjce pokera, no bo już nie ma takiego tego, tego, tego momentu zaskoczenia, że, że widza po prostu zaskoczysz jakąś nową, zaskoczysz czymś, no bo jeśli ktoś już przeczyta scenariusz, to oglądając film to już wie wszystko na temat tego filmu. No tak, no to, jest, to jest pewien ból. Ja sam osobiście nie czytam recenzji filmowych, staram się nie z trailerów, tylko być na świeżo z filmem i, i po prostu spotkać się z historią, o której nic nie wie, zginie. I chciałbym tak, tak samo, żeby ludzie przeżywali mo, moje filmy. No czy miałem wybór e, robić film albo nie robić. I Jeżeli ro, chcia, chciałem go nakręcić, chciałem przekonać do inwestycji jak najwięcej ludzi, to wiedziałem, że muszę im zaproponować maksymalnie dużo, stąd właśnie scenariusz, stąd storyboard i no i myślę, że bez tego to by się nie udało, że ludzie wykładają swoje pieniądze, chcieli wiedzieć w co, w co to konkretnie inwestują. No dokładnie, jakie, na jakie jeszcze korzyści mogą liczyć ci, którzy finansowo wsparli twój projekt? Ja obiecuję wszystkim, że ich imię i nazwisko znajdzie się w napisach końcowych filmu. Jak na razie to jest, to jest ponad 400 osób. Bardzo dużo dostaje pytań, czy nie boję się, że te napisy będą za długie. No właśnie. Znaczy, że, że się nie boję. Znaczy, mi to nie przeszkadza, no jeżeli ktoś mi pomógł, to. To, to oczywiście chciałbym się mu bardzo odzwięczyć i umieścić jego, jego imię i nazwisko na, na końcu filmu. Te napisy na pewno nie będą mało się, nie będą szybko szyb, przelatywały, także każdy będzie spokojnie znaleźć swoje nazwisko pośród nazwisk kilkuset innych inwestorów, innych koproducentów. Oprócz kred kredytu na koniec w napisach końcowych, e, obiecuję także wysłać płytkę DVD, ale to już w perspektywie kilku miesięcy po premierze, nawet e, na drugiej końcu czerwca do Stanów Zjednoczonych też będę te płyty wysyłał, stąd e, obywateli e, amerykańskich proszę o nieco wyższe wpłaty niż, niż, niż, niż obywateli polski, do tego, że ta wysyłka będzie mi troszkę więcej kosztować, ale. E, tak, no ja w początku podkreślałem, że mi najbardziej zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi ten film zobaczyło. I, i no tak jak mówię, w Polsce jest to format niesprzedawalny, nie spodziewam się, że, że ktoś na tym filmie co sobie zarobi, dlatego też on jest na, na licencji Creative Commons, także każdy będzie mógł sobie bezpłatnie kopiować i pokazywać w celach nie, niekomercyjnych. No i, i, i chętnie będę te, te później na cały świat rozsyłał, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło mój film. Kim jest chłopak, którego grasz? Hmm, na początku był to trochę naiwny, taki zagubiony, trochę wstydliwy chłopak. Teraz to zmieniliśmy trochę w stronę normalności. Śmiech numer pięć. Dróżmy do tego, żeby końcówka była taka, żebyśmy się zastanowili, czy gdzie ona, w którą stronę pójdzie. Ale więc nic nie będę zdradzać. Musicie sami zobaczyć. Nakręciliśmy sceny wszystkie wewnętrzach z, z bohaterem, z rodzicami scenę kulminacyjną, od tego w ogóle zaczęliśmy scenę najważniejszą odwiedzenia miłości scenę y, leciutko erotyczną no i dzisiaj kręcimy scenę bardzo trudną klub, statyści, dużo problemów powiedz mi jak wygląda strona techniczna projektu, skąd wzięliście sprzęt bo w sumie no przecież kamery, światła profesjonalne mikrofony kosztują i jeszcze jedno czym montujecie, na jakim sprzęcie, czy wynajmujecie kogoś czy robicie to samemu? Jeśli chodzi o sprzęt, który użyliśmy podczas zdjęć, to tak jak przy innych filmach profesjonalnych, dłuższych, dłuższych czy krótszych metrażach, no pożyczyliśmy od mnóstwa różnych firm, specjalizujących się w wypożyczeniu konkretnego sprzętu. Kamerę mieliśmy z firmy Panavision, taśma od Fuji, światła firm, od firmy Chimera i, i tak dalej, i tak dalej i wszystkie te firmy są wymienione na stronie. Mieliśmy e, o tym dużo taniej, nawet taniej niż, niż ceny studenckie, po prostu e, szefowie tych firm widząc jaki mamy projekt, jakie mamy problemy finansowe, zdecydowali się bardzo często na, na gigantyczne opusty grana. Także ja jestem dość bardzo wdzięczny i, i byłoby nam dużo trudniej zrobić te zdjęcia w takim budżecie. Wydaliśmy na, na zdjęcia niewiele ponad 60 tysięcy na sześć dni zdjęciowych, gdyby nie przychylność tych firm, które naprawdę oferowały nam czasem bardzo niskie ceny za, za swoje usługi, za swój sprzęt. A jeśli chodzi o montaż, to Montujemy na normalnym, prywatnym, domowym komputerze w systemie AVID. Montażysta Maciej Gajewski jest studentem montażu w szkole w Łodzi. I, i film na taśmie trafił do laboratorium, tam został wywołany i, i zeskanowany do, do, do formatu DV i teraz możemy go normalnie montować na zwykłym komputerze. Potem eksportujemy taki plik EDL, czyli zapis jakby wszystkich cięć, z której rolki widzieliśmy, ile klatek filmu i już maszyna na podstawie tego pliku wczytuje to w laboratorium znowu, tnie taśmę i, i skleja. Rozumiem. E, jakie, jakie największe problemy podczas realizacji napotkaliście, oprócz oczywiście, pomijając kwestie, kwestie finansowe? E, ten film był przygotowywany przez bardzo dużo czasu i, i, na, i, i wiele ludzi nie wierzyło, że uda się zrobić. Także dużym dla mnie problemem było chodzenie i przekonywanie i, i mediów, żeby żeby objęły ten, ten projekt patronatem swoim i firm, żeby nam dały jakieś niższe ceny i w końcu ludzi, żeby pracowali za darmo albo za pół darmo. Także to było to, to było dość ciężkie i to, to ze strony producenckiej, bo ja też jestem producentem tego filmu. Właśnie nie takie chodzenie i przekonywanie, i załatwianie, No, ale, ale udało się, także także chyba nie było to aż takie trudne. I jeśli chodzi o, o stronę artystyczną, reżyserską, no to muszę powiedzieć, że ten długi czas, jaki, jaki minął od momentu na scenariusza do momentu na plan, pozwolił mi się bardzo dobrze, dobrze przygotować. I tutaj nie było większych problemów, miałem wspaniałą ekipę doświadczonych ludzi, których stałem wcześniej bardzo, bardzo twórczych, wspaniałych aktorów, udało się naprawdę zaprosić yy, jednych z najlepszych aktorów młodego pokolenia w Polsce I, i też bardzo fajnie, że bardzo znany teraz postać medialna, bardzo znana Michał Koterski zgodził się wystąpić w, w tym filmie. E, także no, dużo się wydarzyło takich rzeczy bardzo pozytywnych i, i nie miałem jakichś problemów, jeśli chodzi o, o kwestię reżyserką, kwestię artystyczną. No, montaż troszkę przebiega z pewnymi problemami. co znaczy, to już trwa dość długo i, i ostatnio mieliśmy takie problemy, że nam się spaliły dyski. Także część pracy musieliśmy wykonywać od początku, ale, ale ten, to, to wszystko postępuje i mimo oczywiście świadomości wielu błędów, jakie ja jako reżyser popełniłem, no bo, bo cały czas się uczę i, i te błędy popełniam, to jednak jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy, z tego, z tego, co się udało nagrać. I, I myślę, że, że będzie z tego fajna historia, że ludzie, którzy obejrzą później ten film, nie, nie będą się dobrze bawić nie będą żałować, że, że zainwestowali. Rozumiem. E, tak jak wspomniałeś, no w filmie wszystko grają między innymi e, Marta żmuda Trzebiatowska, e, znana chociażby z serialu Magda M. No i tak jak powiedziałeś, Misiek Koterski. E, powiedz mi, jeśli możesz, jak udało wam się przekonać ich do wzięcia e, udziału w tym projekcie? E... Z młodych aktorów nie występuje Mateusz Banaszuk. on gra główną rolę i, i on y, był w ten projekt zaangażowany od samego początku. Ja poznałem go w szkole filmowej w, y, w Warszawie I, i, kiedy już tylko miałem pierwszą wersję scenariusza, wiedziałem, że on to będzie grał. Także Mateusz od początku był zaangażowany. Y, Marta Żmuda-Czywetowska grająca główną rolę kobiecą, y, postać, w której tak kochany jest, jest nasz bohater. Mm -hmm. Była czwartym moim typem do tej roli i, i cieszę się, że, że w końcu na nią trafiłem, bo myślę, że, myślę, że najlepszym. Czwartym dlatego, że ten film aż tyle szukał pieniędzy na siebie i, i po kolei różne osoby y, no, z różnych przyczyn nie mogły brać w tym udziału. Także w końcu trafiłem na Martę. Martę zobaczyłem w teatrze, ponieważ ja nic nie miałem w domu telewizora, więc ja nie oglądałem nigdy Magdy M i, i nic, nie widziałem moich aktorów w żadnym serialu. Ale, a, ale na Martę trafiłem w teatrze i od razu wiedziałem, że to jest ona zaproponowała mi jej rolę, no i już na przebieżnym spotkaniu przeczytała scenariusz, która przy mnie się zgodziła, no i, i, i uważam, że to jest wielki, e, no, no że bardzo, bardzo dobrze się stało, że, że do tego filmu trafiła. Kolejna postać to Antyk Pawlicki, też e, bardzo zdolny młody aktor, który grywał już główne role w kilku filmach pełnometrażowych i... Antek gra tutaj postać postaci epizodyczną, można powiedzieć, ale bardzo mi zależało właśnie, żeby, żeby go zaprosić do współpracy i, i, i też przeczytał scenariusz, scenariusz wysłuchał tego, jaka jest idea tego, tego filmu i, i zgodził się wziąć tym udział, mimo że rzeczywiście jego rola jest bardzo niedomagająca i niewielka. Antek ma w ogóle wielki talent komediowy, którego chyba nikt jeszcze nie odkrył, bo nie widziałem żadnej komedii, ale uważam, że naprawdę jest, jest świetnym aktorem komediowym. No i, i Michał Kotelski, to jest chyba najważniejsza odpowiedź, bo Michał jest y, trudnym człowiekiem we współpracy i, i wielu ludzi słyszałem, y, że mnie ostrzegało, że narzekało na niego. No ja mimo to postanowiłem y, zaprosić go do współpracy. Michał miał grać tylko rolę epizodyczną, y, ale uważałem, że ta rola może, że, że jego występ może bardzo mi pomóc i, i, i dzięki temu, że, że będę miał tak znaną postać, to też z tym dotrze później do, do większej ilości osób, może łatwiej go będzie dokończyć. No i z Michałem było bardzo ciężko, bo kilka razy umawialiśmy się z Michałem na różne spotkania. Ani razy nie udało mu się dotrzeć, z różnych względów on zawsze później dzwonił, przepraszał, że, że nie mógł, ale ja już na kilka dni przed zdjęciami miałem obawy, czy on w ogóle przejdzie na plan zdjęciowy, bo spotkaliśmy się tylko raz na pierwszą rozmowę, przekazanie scenariusza, a potem przez kilkanaście dni nie udało nam się już spotkać. I, I już niektórzy mi nie radzili, żebym jednak poszukał kogoś innego. No jednak ja wiem, że nie, że to musi być on. I na dwa dni przed zdjęciami pojechałem do niego do, do domu, on mieszkał w bloku na wszystkiej kempie i zostawiłem mu list na, na drzwiach wejściowych, na drzwiach do jego mieszkania i na skrzynce na listy. Ja napisałem w tym liście, że bardzo mi zależy, żeby był, żeby koniecznie był, żeby się odewał i tak dalej. I później następnego dnia on do mnie zadzwonił, powiedział, że te listy go ujęły, że jeszcze nikt tak bardzo nie próbował się z nim skontaktować i on na pewno przyjdzie i, i zagra w tym filmie. No i oczywiście przyszedł, przed nawet godzinę wcześniej jeszcze, a było, zagrał i, i, i było super. Także no w ten sposób pozyskiwałem aktorów do swojego filmu. To jest ciekawa współpraca, bo taki reżyser yy, szuka. Ja myślę, że to nie jest też do końca taki zupełnie amatorski, jakby niezależny projekt, ponieważ już jakby tutaj parę osób, które głównie opiera się to na ludziach z łódzkiej filmówki i ze szkoły Lindy i Ślesickiego. Praca na planie w ogóle nie różni się od planu zawodowego. Dla mnie jest to też ciekawe doświadczenie, bo, bo, bo mogę właściwie przez te kilka dni zrobić wszystkie te ćwiczenia, co przez dobre pół roku ćwiczymy w szkole tak naprawdę. I mam nadzieję, że zobaczycie. Jak to wszystko wygląda już niedługo w kinie. Na waszej stronie wszystko.net na liście osób pracujących przy filmie znalazłem prawie 50 nazwisk. Czy ci wszyscy ludzie, podobnie jak ty, pracują dla wyższej idei, nie licząc na pieniądze, na wynagrodzenie? E, nie wszyscy, dlatego że nie wszyscy... Nie wiem, wszyscy wymienieni na stronie, to są moi znajomi, którym ja mogą taki, taki układ zaproponować. No niektórzy, to są fachowcy zatrudnieni specjalnie na potrzeby tego filmu i prawdopodobnie mając do wyboru pracować za darmo przy moim filmie, a pracować za pieniądze, dzięki, wybraliby tę drugą opcję. Także, Także część osób pobierała wynagrodzenia no i, i też ja się lepiej czuję, mogąc ludziom zaproponować e, wynagrodzenie za, za ich pracę. Uważam, że to jest zdrowy układ, kiedy się ludziom płaci za, za to, co robią. Tutaj niestety nie mogłem zaproponować wynagrodzenia wszystkim i też, też się cieszę, że niektóre osoby nie chciały, że po prostu wiedziały, jaka sytuacja, powiedziały, okay, to zrobię to, to, to, to, to, co darmo. E, no, Większość ludzi pracowała w starą w tym projekcie. Ja rozumiem. Powiedz mi jeszcze, już, skoro rozmawiamy o pieniądzach, ile dokładnie jeszcze pieniędzy brakuje? Czy w ogóle jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? No Jest to bardzo trudne, dlatego, że yy, my będziemy korzystać jeszcze z usług czterech podmiotów, laboratorium, studio dźwiękowe i, i tak naprawdę E, końcowa cena, filmu niezależna od tego, ile my czasu spędzimy w, tych, w tym studiu, w tym laboratorium, to są e, podmioty, które sobie liczą za godzinę pracy i, i oczywiście mamy duże upusty, od 30 do 50% tylko ceny płacimy, także to jest, to jest bardzo, bardzo tanio, ale, ale to są ciągle pewne pieniądze i, i myślę, że żeby skończyć ten film, 20-minutowy film postprodukować profesjonalnie to są koszty rzędu 30-40 tysięcy, czyli ponad dwa razy mniejszy niż gdybyśmy to robili po cenach normalnych rynkowych. No ale jednak to są ciągle pieniądze, których nie mamy i których, to, których szukamy. Ja cały czas mam nadzieję, że, że kiedyś e, pod wpływem jakiegoś wywiadu znajdzie się jedna osoba, która wejdzie na stronę i która może zamiast kupować sobie nowy samochód postanowi pomóc mi skończyć film. No właśnie, bo przydałby się, tak jak mówisz, przydałby się taki duży sponsor, czy jakaś firma. No tak, ja cały czas staram się znaleźć jakiegoś sponsora, a, ale teraz, teraz troszkę opuściłem i będę jeszcze raz przeprowadzał e, zmasowany atak na wszystkich potencjalnych sponsorów, które będą miały film na płci DVD. Myślę, że to wtedy dużo ułatwi, kiedy będzie gotowy produkt i kiedy będzie można po, po, pokazać go komuś i, i, i namówić, żeby się pod tym podpisał, kiedy ktoś będzie miał już przed sobą gotowy film i, i mógł ocenić jak to wygląda i, i, i wtedy myślę, że, że szanse będą większe, także gdzieś za dwa, trzy tygodnie znowu ruszam do wszystkich firm po kolei z płytą DVD w ręku. Rozumiem, czyli jak już będziesz miał taki gotowy projekt i wtedy e, jeśli się tak złoży, e, będziesz już miał kogoś większego, kto więcej pieniędzy e, wyłoży, to premiery kiedy dokładnie no, mniej więcej można się spodziewać? Ja bym chciał, żeby ona była już, tylko tyle tych terminów podawaliśmy i, i wszystkie, wszystkie zostały przekroczone, dlatego ciężko mi jest teraz jakoś, jakoś wyznaczyć jakiś termin. No, 12 października mija rok i byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli po tym roku pokazać film w kinie. Bardzo chciałbym, żeby tak było, no, ale to, to, to zostało do tego czasu 6 tygodni i, i, my ciągle nie mamy tych 30, 40 tysięcy, które są nam potrzebne. Jeżeli zabędziemy pieniądze, to myślę, że, że wszystko się uda, że na pewno się wyrobimy, jeśli chodzi o, o czas potrzebny na, na pracę. No wszystko tak naprawdę jak zwykle rozbija się o pieniądze. No ale to tylko kwestia czasu, tak naprawdę, bo, bo jestem przekonany, że ten film zrobimy, że on będzie pokazany w kinie I, i tak naprawdę to tylko kwestia czasu, kiedy znajdziemy pieniądze, kiedy, kiedy mi się uda kogoś przekonać, że warto w ten film zainwestować. Rozumiem, no wspomniałeś o tym, zresztą na twojej stronie też widnieje taka informacja, że premiera filmu będzie w kinie, w warszawskim kinie Muranów, a jak później będzie wyglądała dystrybucja? Czy będzie też ten film pokazywany w innych kinach? Ja bym bardzo chciał, żeby ten film był pokazywany w innych kinach. Problemów jest kilka. Po pierwsze, w Polsce, nie, w Polsce nie istnieje dystrybucja filmów krótkometrażowych w kinach. Kiedyś coś takiego istniało, to istnieje w niektórych krajach europejskich. Nie wiem, jak jest w Stanach, ale tutaj niestety nie, nie ma możliwości, żeby iść do kina i zobaczyć krótki film. Czasami są wyjątki. Były takie wyjątki w przypadku filmów Tomka Bagińskiego, które były dominowane albo do Oscara, albo do innych Nagród na, na festiwalach. Tylko, że tamte filmy trwały 6, 6 minut i nie były dystrybuowane przez, przez dystrybutorów, ale przez sieci kin. No tutaj, Kuba, że to będzie film 20-minutowy i gdzieś tam on zabiera dużo czasu, także kiniarze mogą być niechętni w wyświetlaniu takiego dodatku, ale bardzo się będę starał zainteresować dystrybutorów takim dołączeniem tego filmu przed innym krótszym, może 80-minutowy jakiś pełny metraż i, i żeby w sumie one razem stanowiły 100, ewentualnie 120 minut. Myślę, że, że ten film ma mimo wszystko łatwiej niż inne krótkie filmy polskie, na przykład filmy studenckie, dlatego że już wiele patronów medialnych i dużą promocję. I dystrybutor może też wtedy przekalkulować te promocje na potencjalne zyski, także ja będę starał się w ten sposób zwrócić uwagę dystrybutorów, że jeżeli dołączą mój film do jakiegoś swojego filmu, oczywiście za darmo, bo, bo dla mnie to już jest duże wyróżnienie, że, że ten film ktoś będzie chciał puścić w kinie, eee, to wtedy, to wtedy ktoś o tym napisze, które się zaprzeźnione ze mną redakcją o tym poinformują i może więcej widzów wybierze się na taki podwójny, połączony pokaz. Mam nadzieję, że tak będzie. no i, Ale tak naprawdę wszystko rozbije się o, o to, jaki to będzie film, jaki to będzie produkt. Tutaj, tutaj tak troszkę mówię, z punktu widzenia producenta, że, że jednak film jest produktem, który musi być dobry i, i, i musi, no, trzeba go mieć sprzedać. Tutaj narzędzia właśnie w pozycji patronów medialnych i zaprzewionych redakcji mamy, mamy dość dobre, tylko jeszcze ten film musi, musi być dobry, musi się udać, musi zostać musi oceniony przez, przez innych jako dobry film. No i nad tym pracujemy cały czas, żeby, żeby się taki okazał. Może teraz chwileczkę porozmawiajmy o przyszłości. Przenieśmy się, załóżmy, w 2010 rok. Nad czym pracuje Artur Wyrzykowski? Jeżeli nie nad drugim filmem pełnometrażowym, to na pewno nad pierwszym. E... Bardziej prawdopodobno, jak się jest pierwszym. No ja mam świadomość, jak ciężko jest robić film po tym i może się już dużo, dużo zmieniło, to mamy polski kredytusz mamy ustawę dotyczącą polskiej kinematografii i naprawdę jest łatwiej i, i zrobić film, który więcej tych produkuje. To jednak młodym ludziom ciągle ciężko jest zadebiutować, no i ja też jestem bardzo młody jak na debiut. Chociaż już, już o tym myślę, już pracuję nad pierwszym moim tekstem pełnometrażowym, to jednak, yy, nie wiem, czy, czy czy był człowiek, który miał poniżej 25 lat i zrobił zrobił film pionometerzowy. Ja po tym ciężkim będę miał 25 lat mm -hmm. I, i bardzo chciałbym już nad pierwszym dużym filmem pracować. No i jeszcze wiele się może wydarzyć. Między innymi ten film może mi bardzo ułatwić e drogę do kolejnego, dłuższego metrażu, jeżeli, jeżeli się okaże, że będzie dobry, albo bardzo utrudnić jeżeli e tutaj odpłukać e nie spodoba się wielu osobom i, i, i właśnie w tych że, że jednak powinienem się jeszcze wiele nauczyć, że, że gdzieś tam... Porwają się na zbyt dużą rzecz. No to się okaże, jak ten film będzie. Potem będą pewnie następne krótkie filmy, które też będą jakoś świadczyły o tym, co, co umiem o moim warsztacie, o tym, co mam do powiedzenia. Ale tak jak mówię, no już pracuję nad scenariuszem pierwszego mojego filmu pełnometrażowego i, i też daję do szkoły Andrzeja Weil, to jest prywatna szkoła w Warszawie, na jednoroczny kurs reżyserii filmowej w poniedziałek. W poniedziałek właśnie muszę złożyć dokument tego scenariusza. I mm, też myślę, że będzie ciężko, bo najmłodsza, najmłodsza osoba, jaką tam przyjęli, miała około 30 lat, także tutaj może się okazać, że jeszcze za wcześnie dla mnie w tym roku, ale, ale próbuję, staram się, walczyć cały czas trzymam kciuki. Artur i jeszcze może na sam koniec powiedz słuchaczom podcastu w jaki sposób mogą Ci pomóc, w jaki sposób wpłacać pieniądze i jak, w jaki może inny sposób też pomóc. Każdy, kto zechciałby wesprzeć finansowo, może to zrobić albo wykonując przelew, albo za pośrednictwem systemu PayPal. Wszystkie niezbędne informacje są na stronie, wszystko net. Jest też wersja angielska strony helpmetomakeafilm.net jeżeli ktoś po na stronie nie czuje się przekonany, żeby zainwestować swoje pieniądze, to jest inny sposób, w który może mi pomóc. Bardzo proszę wszystkich, pomóżcie mi rozpromować tę stronę. Są cztery wersje językowe. Jest angielska wersja helpmetomakefilm.net i bardzo mi zależy, żeby jak najwięcej amerykańskich obywateli poznałą tę stronę, dlatego możecie się podzielić tym, tym linkiem ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi znajomymi, kolegami z pracy. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie i mam nadzieję, że po prostu ten adres się rozejdzie i gdzieś tam znajdzie, znajdą się ludzie, którzy będą chcieli zainwestować to swoje pieniądze. Także bardzo proszę wszystkich o pomoc albo poprzez wpłacenie i, i, i dofinansowanie tego projektu, albo poprzez promowanie równych wersji językowych, które znajomych na całym świecie. Właśnie tak powiedziałeś o nowych wersjach językowych. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że no, e, jednak no nie chcę obrażać nikogo, ale, ale część polskiego społeczeństwa na pewno uważa, no dobrze, dam pieniądze, ale co za to będę miał? E, nie myślę o tym, że chcą młodemu twórcy pomóc i, i że to jest fajne, e, tylko to, jakie jakieś takie wymierne korzyści z tego będę miał. A znowu z moich obserwacji, które tutaj mam, e, mieszkając w Stanach no, no, wydaje mi się, że, że, że tutaj ludzie jednak tacy bardziej są otwarci na różne e, tego typu niekonwencjonalne sposoby na przykład zbierania pieniędzy, czy na przykład na realizowanie projektów. No właśnie, ja jestem przekonany, że gdybym mieszkał w Stanach i gdybym ten projekt e, uruchomił w Stanach, to już bym dawno ten film nakręcił w całości i pewnie mógłbym jeszcze żyć z tych pieniędzy, które, które by płacali. Polska jest małym krajem i też e, no rzeczywiście chyba niezbyt chętni ludzie podchodzą do takich idei, chociaż 400 osób znalazło się, które zainwestowały. Także no z jednej strony można mówić, że to jest duży sukces, z drugiej, że to jest niewielka liczba, jak na to milionowy kraj. Ale jest te, te osoby, które już zdecydowały już się mi pomóc, to podchodził do tego bardzo chętnie. Ja prosiłem o, o co najmniej 10 złotych. A, a średnia wpłata to jest między 20 a 30. Rekord yy, to 1000 złotych. Kilka osób znalazło się, które właśnie wpłaciły kilkaset, nawet do 1000 złotych w momencie, kiedy ja prosiłem tylko o dyszkę. Także yy, no, chyba nie jest aż tak źle w naszej Polsce. Chociaż rzeczywiście, gdyby, gdybym mieszkał w Stanach, był w Stanach, to myślę, że, że ten projekt odniósłby dużo większy sukces. No i może na sam koniec przypomnijmy, przypomnijmy może adres Twojej strony internetowej. Polska strona ma adres wszystko.net, a angielska to make a Artur, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję, pozdrawiam i śledźcie na bieżąco co się dzieje z tym filmem. No, mam nadzieję, że już za tak kilka miesięcy będziecie mogli go obejrzeć na płytce DVD, którą chętnie do Was wyślę. Pozdrawienia. Artur, jeszcze raz dziękuję za rozmowę, a Was wszystkich oczywiście zachęcam do poparcia projektu. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie www.wszystko.net. Tam z lewej strony jest mały guziczek, przez Paypal możecie wysłać pieniądze. Ja zapraszam już za tydzień, do następnego razu, na razie, cześć.